To są informacje Polskiego Radia 24. Policjant śmiertelnie postrzelił 51-latka. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Prezydent USA ponownie grozi Teheranowi. Domaga się odblokowania ciśniny Ormus. Powiemy też o uroczystościach Wielkiej Nocy w Watykanie. Papież zaapelował o pokój na całym świecie. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Mazowsze. W Ostrowi Mazowieckiej mężczyzna został śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Przedwczoraj funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego listem gończym 51-latka. Ze względu na konieczność wykonania badań przewieźli go do szpitala. Zatrzymany trafił na oddział. Dziś mężczyzna próbował uciec i wybiegł poza teren szpitala, mówi Piotr Pokorski z Mazowieckiej Policji.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 W informacjach reakcje Węgier i Serbii na materiały wybuchowe znalezione przy łączącym je gazociągu. W związku z tym zdarzeniem nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony zapowiedział premier Węgier. O znalezieniu materiałów wybuchowych poinformowały serbskie władze. Relacja Agaty Król.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 Orbana lider opozycyjnej węgierskiej partii TISA. Peter Modziar mówi o działaniach, które mają sprawić wrażenie ataku przeciwnika, a w rzeczywistości służą realizacji celów politycznych. W USA padają kolejne groźby Donalda Trumpa pod adresem Iranu. Jutro Stany Zjednoczone przeprowadzą uderzenia na irańskie elektrownie i mosty, jeśli cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana. Zapowiedział to amerykański przywódca w obraźliwym wpisie w mediach społecznościowych.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 których maszyna została w piątek zestrzelona w Iranie z Miami dla polskiego radia Jan Pachlowski. O zakończenie wojen na świecie zaapelował w Wielkanoc Leon XIV. Po mszy na placu Świętego Piotra papież wygłosił orędzie i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Leon XIV zaapelował do światowych przywódców o złożenie broni i wybieranie pokoju, Dowiernych mówił, że nie mogą godzić się na zło. Kije in mano armi le Ponga.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 Z kolejnymi informacjami wracamy o 18. Zapraszam w imieniu Ewy Worobiec. To były informacje Polskiego Radia 24. I jeszcze prognoza pogody. W nocy lokalnie może popadać deszcz. Na północnym wschodzie oraz po pomorskim deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. W centrum i na wschodzie możliwe burze. Termometry pokażą od 2 stopni na północy, około 6 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Poniedziałek wielkanocny zdecydowanie chłodniejszy. Będzie pochmurno, miejscami pokropi. Temperatura wyniesie przeważnie od 10 do 12 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.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 Promocja. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Historia zapisana w Krzyżu. Audycja Agnieszki Kozłowskiej Łysko. Wielkanoc to czas, w którym historia Krzyża, jako opowieść o największym poświęceniu, znajduje swój szczęśliwy finał w zmartwychwstaniu. A tym samym, można powiedzieć, daje początek nowej nadziei. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam państwa w tym wyjątkowym czasie. A razem z nami jest Monika Białkowska, teolożka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, to czas, w którym krzyż chyba uświadamia nam to największe poświęcenie. Co pani uświadamia? Przede wszystkim to, że ta historia nie skończyła się na krzyżu. Gdyby ona skończyła się na krzyżu, to pewnie byśmy o niej nie pamiętali albo wspominali o tym, jak o jednej wielkiej legendzie z przeszłości. Ale krzyż tak naprawdę zyskuje swoją rangę przez zmartwychwstanie. Gdyby nie było zmartwychwstania Jezusa, gdyby ten grób nie pozostał pusty, to krzyż byłby tylko jednym z wielu znaków bezsensownej męki, bezsensownego cierpienia, jakiego na świecie jest bardzo dużo. To Jezus przez zmartwychwstanie dopiero nadał temu krzyżowi sens. I ta historia chrześcijaństwa właśnie zamyka się w tym krzyżu, bo krzyż przybiera różne znaczenia chyba w zależności od epoki, od czasu, od okresu. Krzyż oczywiście ma tutaj ogromne znaczenie jako taki znak, miejsce miłości, która się nie kończy. Miłości, która się posuwa aż do oddania własnego życia. Tyle, że znów, i będę do tego wracać z uporem wielkim, tak naprawdę to, że my dzisiaj tego krzyża szukamy, to, że my ten krzyż dzisiaj bierzemy na swoje ramiona, to, że my jako chrześcijanie do tego krzyża wracamy, to dlatego, że ta historia chrześcijaństwa się kondensuje w zmartwychwstaniu, w tym, że, że krzyż może pozostać etapem pewnego przejścia pewną drogą, a nie finałem drogi człowieka. Pani mówi, że tego krzyża dzisiaj szukamy, ale nawet nie trzeba szukać, wystarczy rozejrzeć się wokół tych krzyży, jest pełno. Krzyży jest pełno, bo, bo to jest taki znak, który towarzyszył chrześcijaństwu od zawsze. Od zawsze, choć trzeba pamiętać, że na początku był znakiem wręcz wstydliwym w świecie tym judeo-chrześcijańskim, kiedy żywa była jeszcze tamta kultura żydowska i, i kultura Rzymian, no jednak krzyż był czymś straszliwie obraźliwym. Krzyż był oznakiem największej pogardy. Krzyż był znakiem największego upokorzenia wręcz. I trzeba było czasu, żeby chrześcijanie zaczęli się identyfikować po krzyżu. My musimy pamiętać, że zanim rozpoznawali się po znaku krzyża, to przecież rozpoznawali się najpierw po znaku ryby. Słowo ryba po grecku, czytale literka po literce oznacza Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel. To był ten pierwszy symbol, taki pierwszy znak, po którym, po którym chrześcijanie wiedzieli, kto jest kto. Wcale nie krzyż musiało chrześcijaństwo stać się tą, tą religią przyjętą oficjalnie, musiała pojawić się w historii święta Helena, która zaczęła szukać tych relikwii, które pozostały po męce Chrystusa, żebyśmy my zaczęli też krzyż czytać w wymiarze symbolicznym jako nasz znak. Chociaż krzyża Chrystusa w sensie cierpienia Chrystusa nigdy chrześcijaństwo się nie wypierało i od samego początku uważało, że jest to kluczowe dla naszej historii zbawienia. Bóg musiał Naprawdę umrzeć, żeby naprawdę odkupić ludzkość. Ale pierwszym chrześcijanom chyba trudno było przedstawiać krzyż w sztuce, kiedy to się zmieniło. Tak naprawdę pierwszym, y, pierwszym przedstawieniem krzyża w tym, co nazywamy sztuką, była parodia, była kpina, kiedy na krzyżu został przedstawiony nie Chrystus, tylko osioł. I y, y, y, to było takie najstarsze pokazanie Krzyża, i rzeczywiście trochę to trwało, żeby móc z Krzyża się też chlubić, żeby trochę umarła ta pamięć o takim, no właśnie, o takim największym, nie tyle upokorzeniu, co o wstydzie zwyczajnie, nie? Ta, ta, ta, ta męka Chrystusa na Krzyżu to była śmierć. Najbardziej upokarzająca. Trudno jest dzisiaj znaleźć analogię, yy, dlatego że nawet w tych rejonach, gdzie się wymierza karę śmierci jeszcze, to jednak staramy się robić to w sposób humanitarny i z poszanowaniem godności człowieka. Yy, a w śmierci krzyżowej absolutnie nikomu na tym nie zależało. To nie miała być po prostu śmierć. To miało być jak największe upokorzenie, ośmieszenie człowieka. Można powiedzieć, że krzyż jest takim paradoksem, paradoksalnym symbolem. Absolutnie tak. I, I zawsze się o tym mówiło jako paradoksie krzyża. Niestety chyba przez to, że minęły od tamtych wydarzeń już 2000 lat, to my się zamknęliśmy bardziej w takim znaczeniu symbolicznym i chyba w dosyć naturalny sposób nie do końca, jeżeli nie wejdziemy w ten świat pierwszych chrześcijan, jeżeli nie wejdziemy w świat judaizmu, to nie umiemy już tego paradoksu do końca poczuć. Nie, nie wiemy, co to dla Żydów znaczyło. Nie wiemy, jak ludzie wtedy na tą śmierć patrzyli. My dzisiaj widzimy tak naprawdę w krzyżu Głównie y, cierpienie. Każdy ma swój krzyż, y, krzyże, musimy wziąć je na siebie i iść dalej. Patrzymy na ten, rzeczywiście patrzymy na ten krzyż czysto symbolicznie. Albo patrzymy na niego, jeżeli już uruchamiamy naszą wyobraźnię, to jesteśmy w stanie wyobrazić sobie to fizyczne cierpienie człowieka. Pokazywał to Mel Gibson w pasji bardzo brutalnie, bardzo dosłownie. No, to jesteśmy w stanie jakoś przeżyć tego wymiaru upokorzenia i takiej wstydliwości tego krzyża, no nie jesteśmy w stanie już chyba dzisiaj w stanie sobie wyobrazić, jeżeli naprawdę dobrze nie, nie poczytamy i nie zdobędziemy na ten temat jakiejś głębszej wiedzy. Co też musimy pamiętać, jest trochę jakąś słabością czasów, ale ale nie przeszkadza nam rozumieć męki Jezusa. Nie? To znaczy, ona jest zbawcza dla człowieka, dla ludzkości, dla każdego pokolenia, i to nie znaczy, że my dla naszego zbawienia musimy teraz do końca rozumieć, czym było to ludzkie upokorzenie Jezusa w tamtym czasie. Samo wydarzenie Krzyża jest już dla nas również skuteczne, jeżeli tylko to zbawienie przyjmujemy. Historia zapisana w Krzyżu. Ten krzyż kojarzy się nam z relikwiami. To gwoździe, to całun. Pani Moniko, Jasne. która relikwia ma największe znaczenie i co symbolizuje? Trudno będzie tu znaleźć jedną największą, zwłaszcza, że wiarygodność tych relikwii jest... Nie chciałabym o nich mówić jak o tym, że one są wszystkie wymysłem, bo to jest, to jest nadużycie, ale rzeczywiście bardzo trudno jest prześledzić wiarygodność tych relikwii jakby od punktu zero, od punktu, w którym powstały. To znaczy musimy pamiętać, że bezpośrednio po Jezusie one nie były przechowywane. One były szukane dopiero przez świętą Helenę na początku IV wieku, ale z drugiej strony no, Helena szukała tego w środowiskach, które jeszcze Jezusa pamiętały, które pamiętały te historie które potrafiły ją pokierować i powiedzieć, gdzie co może znaleźć. Takie myślę najważniejsze, no to rzeczywiście będą relikwie krzyża, które czczone były już na początku IV wieku, które znajdują się naprawdę w najróżniejszych miejscach świata. Niektórzy żartują i to jest taki popularny żart o tym, że gdyby zebrać te wszystkie drzazgi z krzyża, byłoby z tego nie jeden las. Chociaż ostatnie badania pokazują, że nie jest to takie proste i że rzeczywiście tych, tych relikwii nie jest tak bardzo dużo. One się znajdują i w Rzymie, w Bazylice Santa Croce i, i w Jerozolimie, ale też są rozsiane w całej Europie, między innymi są też na Wawelu. Taką bardzo znaną relikwią, o której niedawno było głośno, stosunkowo niedawno przy pożarze katedry Notre Dame, to jest relikwia korony cierniowej, która się pojawiła najpierw w Konstantynopolu, potem w XIII wieku była wykupiona przez Ludwika IX i przeniesiona do, do Paryża. Korona o tyle ciekawa, że nie ma już na niej cierni. Jest już zachowany tylko ten pierścień korony, a ciernie były rozdawane do najróżniejszych miejsc jako relikwie. Ja sama kilkanaście dni temu widziałam taką relikwię ciernia w Rawennie. I tutaj też jest zachowana ciągłość, ale zachowana ciągłość od Bizancjum. Będziemy tutaj mieli w Rzymie taką relikwię, którą ja bardzo lubię i, i sama też jakiś rok temu poszłam ją specjalnie zobaczyć. To jest Titulus Crucis, to jest ta tabliczka z krzyża, która się znajduje w Bazylice Santa Croce in Jerusalem w, w Rzymie. I tam jest na tej tabliczce zachowany napis Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis zgodnie z Ewangelią jest w trzech językach, w języku hebrajskim, greckim i, i łacińskim. Ta tabliczka jest zachowana tylko we fragmentach. Ona też miała być znaleziona przez świętą Helenę razem z krzyżem, przewieziona do Rzymu. Problem mamy z tym taki, że no wzmianka pisana jest dopiero ze 1144 roku. Badania radiowęglowe pokazują, że ona pochodzi ze średniowiecza, chociaż znów musimy wiedzieć, że badania węglem C14 nie są najbardziej wiarygodnymi yy, badaniami. Ciekawe jest to, że tam na przykład na tej tabliczce jest błąd ortograficzny, taki zgodny z epoką starożytną. Pytanie, czy w średniowieczu ktoś chciałby robić taki, taki błąd ortograficzny. No, oczywiście mamy te, te takie najbardziej widowiskowe relikwie, czyli chustę z Manopello czyli po prostu Całon Turyński, wokół którego cały czas toczą się olbrzymie badania. Powstała cała dziedzina nauki nazywana syndologią, która zajmuje się tylko i wyłącznie badaniem tego Całonu Turyńskiego. Ale to wszystko pokazuje, że ta męka Jezusa pobudza naszą ciekawość i pobudza naszą wyobraźnię i chcemy wiedzieć jak najwięcej. I oczywiście pewnie będzie tak, że duża część z tych relikwii jest nie do końca autentyczna, ale to też nie była kwestia tego, że chcemy kogoś oszukać, tylko że ludzie tak bardzo chcieli mieć coś bliskiego, że na przykład z tego co wiemy, to ciernie z korony cierniowej powstawały jako relikwie przez potarcie z prawdziwym cierniem. To tylko są znaki takiej dużej pobożności ludzi i też nie możemy wykluczyć absolutnie historii historyczności części z tych znaków, dlatego że jeżeli wiemy, a wiemy, że Jezus Chrystus był, był postacią historyczną, to mamy prawo szukać po nim również historycznych śladów. Fizycznie to nie tylko kwestia wiary istnienie Jezusa Chrystusa jest faktem historycznym, nie jest kwestią wiary. To potwierdzają nam również inne źródła. Tym się zajmuje teologia fundamentalna. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt pism, pisarzy, którzy nie byli chrześcijanami, którzy byli wrodzy chrześcijaństwu, a jednak zauważali istnienie takiej postaci jak Jezus Chrystus i potwierdzają wydarzenia, o których piszą również ewangelie. Więc wątpliwości co do istnienia historycznego Jezusa Chrystusa nie mamy. No właśnie, a w jaki sposób ten krzyż, ta symbolika się zmieniała w różnych epokach, od starożytności po współczesność? Nie jestem tutaj historykiem sztuki i myślę, że, że historycy sztuki byliby tutaj bardziej, bardziej kompetentnymi rozmówcami. Z całą pewnością od takiego, takiej niechęci przedstawienia krzyża na samym początku, takie dwa główne wydawałoby się nurty ukazywania krzyża w sztuce, to było z jednej strony podkreślanie i pokazywanie cierpienia Jezusa Ukrzyżowanego, takie jak najdoskonalsze wyrażanie tej, tej męki. Mamy tutaj ciało Jezusa na krzyżu niesamowicie zmasakrowane. Mamy próby takiego wręcz fizjologicznego oddania Jego bólu, Jego cierpienia. A z drugiej strony to będzie pokazywanie Jezusa na krzyżu już przepracowanego teologicznie, czyli takiego bardzo zwycięskiego, królującego. To są takie, takie wizerunki Jezusa, który jest na krzyżu, ale nie jest już cierpiący, jest tym, który zwyciężył, ten, który jest Panem Świata, ten, który wstał. To są takie dwa wydaje się główne nurty w tym pokazywaniu, czyli teologicznym przepracowaniu Jezusa ukrzyżowanego. A czy bez zmartwychwstania w takim razie krzyż miałby zupełnie inne znaczenie? Bez zmartwychwstania nie byłoby chrześcijaństwa. Bez zmartwychwstania opowieść o Jezusie z Nazaretu albo by w ogóle nie przetrwała, e, albo byłaby ciekawostką dla historyków odnotowaną gdzieś przez dwóch czy trzech e, pisarzy typu Józef Flawiusz, który gdzieś o nim wspomniał, e, chociaż też nie wiadomo czy Flawiusz by wspomniał, gdyby uczniowie nie opowiadali o Zmartwychwstaniu. Ewentualnie ta historia przetrwałaby jako coś w rodzaju opowieści o Małym Księciu, przypowieści, która się może wydarzyła, ale nie ma absolutnie mocy zmieniania ludzkiego życia i nie ma mocy poruszania serc tysięcy ludzi, milionów ludzi przez dwa tysiące lat. Nie byłoby chrześcijaństwa jako takiego. Myślę, że my sobie nie potrafimy nawet dzisiaj wyobrazić, jak wyglądałby świat, Gdyby nie było zmartwychwstania, zwłaszcza że za tym poszła cała kultura chrześcijańska, i yy, myślę, że to byłaby przeciekawa powieść, gdyby ktoś spróbował yy, ją napisać. Nie, jakby. Wygląd naszych miast, katedry, szkoły katedralne, które, które uczyły w średniowieczu, to jest naprawdę taka science fiction, że myślę, że hmm. nawet ludzie, którzy nie wierzą, ludzie, którzy nie przyjmują prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa, temu, że ona się rozeszła po tym świecie, zawdzięczają całą naszą kulturę, w której żyjemy, śmiem powiedzieć. Choć krzyż jednoczy, ale też na przestrzeni ostatnich lat zdążyliśmy zauważyć, że krzyż bardzo dzieli. Sama się zastanawiam, czy, czy tutaj sedno problemu tkwi w samym krzyżu, czy raczej tkwi w tym, że krzyż stał się pewnym symbolem grup ludzi. Przetargowym. E, I to ci ludzie nie potrafią się ze sobą dogadać. A krzyża używają tutaj trochę jako swojego narzędzia, jako swojego sposobu identyfikacji, jako swojego totemu, bo to też jest bardzo częste i niesprawiedliwe wobec krzyża. Ja chciałam przypomnieć i podkreślić, przypomnieć również tym, którzy walczą o krzyż, którzy biją się za pomocą krzyża, że Jezus Chrystus na krzyżu Umarł naprawdę za wszystkich... Nie ma takiego człowieka, za którego Jezus na krzyżu nie umarł. I nawet jeżeli ten człowiek tego nie przyjmuje, nawet jeżeli ten człowiek, nie wiem, jest na takim etapie, że z krzyżem walczy, że ma żal do Kościoła, nawet jeżeli ten człowiek żyje w takiej kulturze, w której nigdy krzyża nie poznał albo nie wydał się ten krzyż wiarygodny, to na tym polega prawda o zbawieniu człowieka przez Boga. Bóg stał się człowiekiem. On się nie stał chrześcijaninem, on się nie stał białym, czarnym albo Polakiem. On się stał człowiekiem, żeby odkupić całą ludzkość. Więc um, ustawianie krzyża przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi jest zawsze zaprzeczeniem sensowi krzyża. A czy pani może pamięta w swoim życiu taki moment, kiedy krzyż, no właśnie to jest symbol, ale kiedy dla pani stał się taką osobistą historią? Pamiętam chyba taki moment, kiedy po pierwsze zawsze słyszałam od babci jako dziewczynka, że nie należy się bawić krzyżem, że nie wolno na przykład różańca traktować jak koralików, bo na nich jest krzyż. I pamiętam takie historie z czasów licealnych, kiedy kiedy w gronie przyjaciółek jedna z nich nałożyła kolczyki w kształcie krzyża. Oczywiście to nie było żadne wielkie oburzenie, nie, nie, nie obrażałyśmy na siebie, ale pamiętam, że wtedy tak rzeczywiście całkiem serio zaczęłyśmy rozmawiać o krzyżu. Nie? O tym, czy, czy to jest znak, który coś oznacza, który niesie z sobą jakąś prawdę, czy to są tylko jakieś skrzyżowane linie, które mogą być biżuterią yy, i to była taka rozmowa, no mówię, na poziomie jeszcze wtedy prawie dzieci, 15-16-latek, ale to chyba był taki pierwszy moment, kiedy ja musiałam, chciałam stanąć w jakiejś opowieści yy, i powiedzieć, to jest krzyż i, i się nie godzi, yy, żeby on był tylko ozdobą, żeby on był tylko jakimś gadżetem, że on niesie ze sobą jakąś treść i jeżeli on dla ciebie tę treść naprawdę niesie, to, to go noś, to go używaj, to, to niech będzie z tobą blisko, ale, ale nie traktuj tego jako zabawę, bo to jest, bo to jest znak, znak, który naprawdę jest znakiem na wieczność. U nas to na krzyżu wisi Jezus. Protestanci nie uznają tego symbolu. Jezusa na krzyżu. To są kwestie chyba w ogóle już takie z, z tego, co wynika z całego, z całego protestantyzmu, z takiego ich e, odchodzenia od, e, od, tego, od tego symbolu. Ja bym tutaj... Pytam o to, bo ja wielokrotnie jako właśnie dziecko jeździłam na mhm. takie protestanckie letnie wyjazdy i miałam krzyż i powiedziano mi, że zdejmij Pan Jezus nie wisi na krzyżu, On żyje. My musimy pamiętać o tym, na czym się skupiamy, nie? bo zaczęłyśmy tę rozmowę od właśnie, od przesunięcia akcentu z, z Jezusa ukrzyżowanego na Jezusa zmartwychwstałego. I teraz, teraz trochę o to idzie granie czy my zamykamy historię zbawienia tylko i wyłącznie w krzyżu, czy idziemy dalej po, po zmartwychwstanie. Bo jeżeli chrześcijaństwo miałoby się zamknąć na tym, że ten Jezus na krzyżu na zawsze pozostaje, no to to nie będzie prawda. I myślę, że, że jeżeli chodzi o, o protestantyzm, to chodzi tutaj o pokazanie właśnie takiego pustego krzyża o to, że Jezus już z martwych wstał, że krzyż pozostaje jakąś pozostałością po tej historii zbawienia, ale nie zatrzymuje Jezusa na krzyżu. Tylko z drugiej strony no z drugiej strony musimy pamiętać, że to, to znowu rozmawiamy tylko na poziomie znaków, bo my jako katolicy Również nie będziemy zatrzymywali Jezusa na krzyżu. W tych nurtach, w kościołach prawosławnych będą różne próby wytłumaczenia tego, nie? że w tym kościele reformowanym kalwińskim będzie się bardzo rygorystycznie czytało to drugie przykazanie o tym, że nie, nie czynimy obrazów Boga, a Jezus z martwych zmartwychwstały objawia swoje bóstwo, więc nie jest już człowiekiem, który zostaje na krzyżu. Nie? Więc, więc tu będzie ten lęk. To też nie będzie jakby powszechne u wszystkich protestantów, więc ja bym bardzo nie chciała, żebyśmy my teraz budowali jakiś spór wokół krzyża. Zatem podsumowując, historia krzyża, krzyż to symbol y, śmierci, życia cierpienia czy nadziei? Dla chrześcijan krzyż będzie symbolem nadziei, to znaczy tego, że życie nie kończy się na krzyżu. Będzie znakiem tego, że krzyż jest momentem, przez który trzeba przejść, ale nie dla niego samego, tylko dla wycia, dla zmartwychwstania. I to zmartwychwstanie świętujemy dzisiaj właśnie. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Monika Białkowska, teolożka gościła dziś w Polskim Radiu 24. Agnieszka Kozłowska Łysko, dziękuję za uwagę. Dobrego dnia państwu życzę i radosnego świętowania. Do usłyszenia.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 To robisz? Przecież to nie twoja sprawa. Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc. I ty zawsze tak robisz? Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie. Brzmi jak coś wyjątkowego. Bo właśnie takie jest to harcerstwo. Działaj, działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze. lepsze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 Autopromocja.